Zapraszamy do wysłuchania materiału z Centrum Prasowego Lemon. Dzień dobry państwu, Alina Waniecka Fundacja Fundamen Dzisiaj moim gościem w studio jest Katarzyna Kalweit, artystka, malarka, miłośniczka minerałów i kamieni. Dzień dobry Katarzyno. Dzień dobry Alino, dzień dobry Państwu. A naszym drugim gościem jest Kryształ Górski. Powiedzmy o jego właściwościach, tym co niesie dla każdego z nas. Kryształ Górski występuje właściwie wszędzie. W naszych górach również... I wszyscy go znamy. Każdy wie, jak wygląda kryształ górski. Jest piękny, przeźroczysty, czysty. Jest kamieniem wspomagającym przy terapii inne kamienie. Natomiast kryształ górski sam w sobie, wrzucony do wody, uzdatnia ją i oczyszcza. A, to bardzo ciekawe. Tak. Rozumijmy ten temat, bo jak wiemy, jakość wody jest różna Różna, czasem. różna. Oczywiście naturalnie, że musimy ten kryształ oczyścić, zanim go włożymy do wody. Czyli co zrobić? Wsadzić go do wody solą na 6 godzin, mhm. potem wypłukać porządnie w bieżącej wodzie i włożyć do pojemnika wo z wodą, która będzie używana do picia herbaty czy gotowania. I ten kryształ górski po 6 godzinach już woda jest uzdatniona. Jest czystą, krystaliczną, źródlaną wodą. Czyli, nie do wiary, prawda? A, czyli trzymamy taki kryształ przez 6 godzin, zanim będziemy mogli napić się takiej tak, wody. Tak. tak, tak. A jak długo taki kamień możemy użytkować? Może być cały czas w tej wodzie, warunek, z jakiś czas czego trzeba go wyjmować, oczyszczać, wystawić na słońce, żeby wzmocnić jego moc i z powrotem używać. A co jakiś czas, to jest to może tygodniu, miesiąca? Można lata. To ma jakiś związek z, z jakością wody? Czy Naturalnie woda się staje czysta, naprawdę krystalicznie czysta źródlano. Ciekawe, polecam Państwu, ja na pewno wypróbuję. Dzisiaj mam kryształ górski w domu, spróbuję, jak, jak <śmiech> działa bardzo, taka woda. Bardzo, od... polecam. Jaką jeszcze ma moc ten kamień? Bo wiemy, on jest jakiś wyjątkowo lubiany przez, przez Polaków. Oczyszcza nas z negatywnych wibracji również. No, żyjemy w, w środowisku zakłóconym, za, zabrudzonym, prawda? A mówimy Kryształt o smogu taką... elektrycznym, czy o czym mówimy, jak mówisz o tym środowisku zabrudzonym? Również. Również. Również. Mhm. Kryształ ma taką właściwie że ściągnę różne niekorzystne dla nas rzeczy, bierze je na siebie, jak ja mówię. Jest wielkim przyjacielem człowieka. To dziękujemy Kryształowi za tą pomoc, który niesie nam i dziękuję Państwu za dzisiejszą audycję. Więcej o kamieniach w kolejnym odcinku. Do usłyszenia Państwu mówi Alina Baniecka, a więcej o kamieniach na www www.fundacjafundament.pl